20 stycznia odbyła się w Gdańsku inauguracja funkcjonowania mobilnej pracowni mistrzów kodowania. Pracownia jest efektem współpracy kilku podmiotów, które zorganizowały w całej Polsce akcję Mistrzowie Kodowania. Jak dowiedziałem się w otrzymanym zaproszeniu, mistrzowie kodowania to prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji oraz firmę Samsung Electronics Polska, a objęty patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program edukacyjny, który ma na celu popularyzację nauki programowania w polskich szkołach. W edycji pilotażowej programu wzięło udział 34 szkoły ze wszystkich województw, wśród nich szkoła podstawowa nr 42 z Gdańska. W sumie kodowania w języku Scratch stworzonym przez Massachusetts Institute of Technology uczyło się ponad 1500 uczniów z klas 4-6. W edycji, która rozpocznie się w marcu, umiejętności programistyczne pod okiem 200 nauczycieli rozwijać będzie ponad 3000 uczniów ze 110 szkół. Pokazowa lekcja, która miała zaprezentować zaproszonym gościom, jak pracowano i czego nauczyli się uczniowie, to pierwszy krok do kolejnych działań programu i wykorzystania mobilnych technologii do działań edukacyjnych. Jak pisano w zaproszeniu, mobilna pracownia mistrzów kodowania to rozwinięcie programu, który będzie wykraczał poza zamruż szkolny, sięgając do takich miejsc jak Instytut Kultury Miejskiej czy EduPark na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym scenariusze lekcji programowania uczniowie będą realizować wraz z rodzicami poza obrębem szkoły. Co istotne, zajęcia będą całkowicie bezpłatne dla uczestników. Program zajęć skodowania będzie pilotażowo realizowany w okresie od lutego do maja 2014 roku. W tym czasie odbędzie się szereg spotkań, podczas których uczniowie i ich opiekunowie dowiedzą się, jak kreatywnie i konstruktywnie korzystać z komputerów i technologii. Dodatkowo dzięki pracowni uczniowie, którzy przeszli już kurs sklecza podczas edycji pilotażowej projektu będą rozwijali umiejętności programistyczne na poziomie zaawansowanym. Spotkanie miało początkowo dość formalny charakter i po wystąpieniach m.in. przedstawicielki Samsung Polska, dyrektora szkoły oraz wyjaśnieniu skąd pomysł na działanie przez nauczycielkę, panią Krystynę kolendo Dzięgielowską, przeszliśmy do właściwego pokazu. Najpierw uczniowie zaprezentowali efekty swojej wcześniejszej pracy i mogliśmy zobaczyć, co można zrobić programując w Scratch'u. Później uczniowie czwartej i starszych klas, ku zaskoczeniu wszystkich obecnych, zostali przez panią Krystynę poproszeni o współpracę z dorosłymi. Każdemu młodemu programiście i programistce przydzielono jednego dorosłego współpracownika i naszym wspólnym zadaniem było przygotowanie w rzuciu Scratch wizualnej narracji na określony temat. Wspólna praca była bardzo interesująca. Dorosłym pozwoliła na szybkie zapoznanie się z interfejsem, jeśli nie mieli z nim wcześniej kontaktu i na konstruowanie komend. Dla mnie to było pierwsze spotkanie ze wspomnianym językiem, ale mogę śmiało powiedzieć, że jest naprawdę prosty, moim zdaniem dobrze dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci. Nie trzeba dużo więcej niż prosta instrukcja bieżące zwracanie uwagi na ewentualne błędy, żeby adepci i adeptki z Kretza szybko nabrali wprawy w pracy z tym językiem programowania. A współpraca na linii uczeń dorosłych jest naprawdę ciekawą opcją. Nawet jeśli dorośli nie mają pojęcia o programowaniu, to mogą zaproponować kolejność występowania określonych działań w końcowej pracy, zapytać o konieczność podejmowania kolejnych kroków i dbać o realizację założonego wcześniej celu. Tym samym doświadczenie wiedza dorosłych z innych dziedzin może stanowić materiał do edukacyjnej wymiany z uczniami, którzy już trochę przy użyciu określonego języka programują. Mobilna pracownia moim zdaniem jest dobrym pomysłem. Wyjście czegoś co powinno mieć miejsce w szkole, poza szkołę to też forma pokazania, że wielu rzeczy można się uczyć korzystając z pomocy instytucji pozaszkolnych doskonalić się we własnym zakresie. Ciekawe mogłoby być prowadzenie zajęć ze sklecza za pomocą narzędzi do elektronicznej edukacji nawet z wykorzystaniem prostych narzędzi komunikowania jak Hangouts czy Skype. Szczerze mówiąc nawet konsultacje co jakiś czas i sprawdzanie różnych projektów mogło dać ciekawe rezultaty. Podstawą oczywiście jest sprzęt, ale w Polsce w tym zakresie widać coraz lepszą dostępność do nowych technologii. Dlatego interesujące byłoby poszukiwanie przez Samsunga i pozostałych partnerów opcji wykraczających poza korzystanie z mobilnych pracowni i dostarczone komputery. Odskracza niedaleko do na przykład programowanie robotów, o czym pisałem w edukatorze medialnym, i wykorzystanie na przykład tabletów z dodatkowymi zewnętrznymi urządzeniami mogłoby być następnym krokiem po wdrożeniu mobilnych pracowni. Ciekaw jestem, na ile działania edukacyjne z wykorzystaniem mobilnych pracowni będą wykraczać poza programowanie, bo dostarczony sprzęt mógłby pozwolić na prowadzenie różnorodnych warsztatów. Sama idea pracowni to kolejny argument do przemyślenia wizji. Pracowni komputerowej. Sam pracuję na uczelni z wykorzystaniem kilkuletnich stacjonarnych komputerów, podczas gdy studenci mają do dyspozycji sporo podłączonych do sieci mobilnych narzędzi, które w przyszłości mogłyby zastąpić lub uzupełnić zreorganizowaną pracownię medialną. Właściwie mogłyby już teraz, ale trudności w dostępie do akademickiej sieci, e, np. przez brak odpowiedniej ilości punktów dostępowych, blokują te możliwości. Do tego dochodzi konieczność przeprojektowania układu ewentualnych sprzętów w sali zajęciowej. Program oceniam bardzo wysoko. Nie dlatego, jak argumentują niektórzy w promocyjnym filmie, że powinniśmy kształcić informatyków. Nie sądzę, byśmy mieli problemy ze znalezieniem adeptów studiów informatycznych. Chodzi raczej o to, by umiejętności inżynieryjne i techniczne, tu z kolei widzę ogromną rolę dla fablabów, jak np. fablab Trójmiasto, które mogłyby współistnieć z pracowniami kodowania lub przyjąć ich zadania. Umiejętności techniczne niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, żeby na podstawowym poziomie znał każdy. Krótko mówiąc, potrzebujemy mistrzów i opisane działania dają szansę na odkrycie talentów i ich dalszy rozwój, ale potrzebujemy również rozwijania kompetencji informatycznych wśród wszystkich uczniów. To kolejny krok i wyzwanie dla zbudowania świadomego społeczeństwa nie tylko w zakresie umiejętności obsługi interfejsów, ale również rozumienia i kreowania ich. Zwłaszcza, że można to zrobić w ciekawy, angażujący sposób, startując nie od pisania kodu, ale wykorzystania wizualnych nakładek do prowadzenia do programistycznej tematyki. Pozdrawiam i zachęcam do słuchania kolejnego odcinka.